Cześć! Jestem Krzyczmen, a się podcastu wakacyjnego, podcastu o wszystkim i o niczym. Dobra, e, mamy już pierwszy odcinek właściwie, no bo poprzedni był wstępnie, To był wczoraj, skóry przepraszam, no już przepraszam, że nie w piątek był, no bo się zepsuło coś, a ja w piątek nie mogłem poprawiać, bo w sobotę jechałem do babci, a w sobotę nie mogłem, no bo mi się nie chciało, a poza tym ja w sobotę... Nie, nie, w sobotę chyba nagrywać mogę. A nie powiem wam dlaczego, bo... nie ta tematyka. No tak. Dzisiaj odcinek będzie... o. Dzisiaj odcinek będzie o tym, co można robić w wakacje. Najprostsze rzeczy, najfajniejsze, bo taki statystyczny chyba Polak nie wie, co będzie robił w wakacje. Bo? No bo... Yy... No bo nie wie, po prostu. Ja chyba też nie. nie, ja, ja też nie wiem. No. Chociaż, ale oczywiście chodzi mi o takiego statystycznego Polaka, który ma wakacje. Bo dzisiaj poszedłem do sklepu i tam była pani i ona pracowała i ona wakacji nie ma. No właśnie. Więc taka pani wie co będzie robiła wakacje, bo ta pani w wakacje będzie pracowała. No. Może no, statystyczny, co będzie robił statystyczny Polak, który ma wakacje? No. Tyle. Dobra, a poza tym na początku będzie jeszcze emocjonująca opowieść o skarpecie, a potem będzie będzie coś, jakieś przesłanie do słaczy. Dobra. To zapraszam na opowieść autobiograficzną pod tytułem Skarpeta. Bardzo niedawno temu w małej miejscowości zwanej Piłzno przebywał Krzyszmen, który był tam na wakacjach. Krzyszmen dostał od mamy skarpety, które mu kupiła, bo inne skarpety zniknęły w tajemniczych okolicznościach. Te okoliczności były tak tajemnicze, że rodzina Krzyżmenów myślała, nawet miała, nie myślała, nawet miała że nawet sam Bronek Malanowcy nie rozwiąże tej sprawy. Więc krzyżman szybko i z radością rozerwał nową skarpetę. To znaczy otworzył. Szybko, z winnym ruchem. wiecie, jak jest taka skarpeta, to ona jest nowa, to ma takie sznurki, pomiędzy co łączy takie, no, jedną skarpetę z drugą. Więc wracając do tego, szybko rozerwał ten sznurek, Krzyszman nie lubi nożyczek i boli rozerwać wszystko na hama. No i rozerwał kawałek skarpety. Dalsza część jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Nie przeżyjecie tego. Nie będziecie mogli spać po nocach. Ja wam to mówię. Lepiej tego nie słuchajcie. Przewijcie sobie w przód o minutę czy tam ileś tam. Ja wam mówię nie słuchajcie tego. Dobra. Krzyszman rozerwał dziurę w skarpecie. Skarpeta, dziura była pomiędzy kostką a stopą. Dziura miała, yy, była w kształcie koła o średnicy 1 cm. No i Krzyżman musiał wyrzucić skarpetę. I tak się kończy ta emocjonująca opowieść. Mówiłem wam... No właśnie. I skarpeta jest do wyrzucenia, czyli straciłem 2,60. Za 2.60 mogłem sobie kupić dwie gałki loda, lodów i wiem, że ja się jąkam, chcę wam powiedzieć, wiem, że ja źle mówię ogólnie niektóre słowa czy tam coś i tego nie wycinam, ale naprawdę ciepło jest na dworze, ogólnie wszystko jest tak, nie chcę mi się, byłem, wróciłem no, przed chwilą z tenisa, komary mnie pokryzły, Okulary mam brudne, będę musiał je wyczyścić, a mi się nie chce, no i jeszcze mam montować podcast, no ludzie! Zatem lepszy klimat jest chyba, jak jest takie. Nie wiem, wypowiedzcie się w komentarzach, o komentarzach jeszcze dzisiaj będzie. Dobra, no to już 5 minut tam minęło, więc najlepszy czas, żeby rozpocząć temat do normalny. Co można robić w wakacje? To... Zastanów się, co będziesz wakacje robił ty, bądź robiła ty, albo robił ty słuchaczu będziesz. Jak już masz, to ja ci powiem, że to, co masz robić jest głupie, bo ja znam masę innych przykładów fajniejszych od tego, co masz robić. No. Pierwszą kategorią jest to, co można robić w domu. Co można robić w domu? Najprosta rzecz, można grać na kompie. Tak, na kompie można grać. Czynność bardzo łatwa i przyjemna. Szczególnie jak masz na kompie tylko CS-a i Gotika. Gotika się bardzo fajnie gra. Tak, oczywiście na kodach, bo jak zwykle mi się nie chce wykonywać dobrze zadań. Tylko na kodach gram. W porządku B, Marvin, F2, Cheat, Good, Got. Później... Najłatwiej, nie? Szybko, wszystko przejdziesz. CS, oczywiście Condition Zero, razem z Delated Stings. Yy, bo normalnego CS-a mam, CS mam za duży ping, niestety. Bo jestem u babci, jak pewnie większość z was wie. No właśnie. Tak samo będzie koło pod wysyłaniem tego. Już poprzednia wersja tego odcinka miała być już o, ho, ho, dawno, ale... I pewnie najprawdopodobniej będziecie tego słuchać na wrzucie. No, niestety. Dobrze, granie na kompie. Tak, większość dzieci spędza czas na przykład. Dobrze, następnym sposobem jest co? To... Filmy, tak, od rana do wieczora oglądasz filmy. Mądre to nie jest, bo można inaczej czas spędzić, ale wiesz... Tak samo można na grach komputerowych. Kod gier chci chyba się chyba bardziej zetoktuje. No właśnie. Dalej możesz grać na instrumencie. Na instrumencie możesz grać. Na instrumencie się bardzo fajnie gra. Lubię grać na instrumencie. Lubię grać na instrumencie szarpanym. Lubię grać na instrumencie sześciostronowym. Lubię grać na gitarze. Na gitarze elektrycznej dokładnie i gram na gitarze elektrycznej. Nawet się poszerzam w swoje zdolności w wakacje, bo idę na warsztaty bluesowe. I nie sugerajcie się, że, że niby bardzo lubię bluesa, bo tak nie jest. Bluesa sobie posłucham, ale blues cholernie rozwija umiejętności gry solowej na gitarze, no i to mnie cieszy. A poza tym mam własny koncert na, pod koniec tego. Więc słuchaczu, jeśli mieszkasz w Siemianowicach, możesz mnie zobaczyć. Jeśli mieszkasz gdzie indziej, Możesz przyjść na mój koncert. Możesz. Ja ci nie zabronię. Dobrze. No i co? Yy, co jeszcze w domu można robić? Oglądać telewizję, tak. Oglądanie telewizji, ale leżą same powtórki, więc chyba byś musiał ciągle pracować. Albo nie ciągle pracować, a po prostu się przykładać do pracy. Hm. Dobra, na pracy się nie znam, ale tak powiedzmy w szkole. Musiałbyś ciąg ciągle kuć, albo przynajmniej się przykładać do nauki, żeby... Żebyś mógł teraz obejrzeć jakieś dla Ciebie nowości w telewizji. No właśnie. No. Więc ja Ci, słuchaczu, yy, nie polecam oglądać telewizji, no bo to jest zwyczajnie nudne, bo po co masz oglądać, nie wiem, 39 odcinek 39,5, jak 39 odcinek 39,5 już dawno widziałeś. A jak nie wiedziałeś, to ci powiem, że, to, że będą mieszkać w tym samym dniu. Znaczy, e, że, no, że ci młodzi i ci starzy będą mieszkać w tym samym budynku. No i się skończy tak, że będą szli i opowiadać. I ten. No i dalej już nie pamiętam, bo to dawno dosyć było. No. E, no i co jeszcze? O, Można w domu jeszcze słuchać muzyki. Ale to jest wersja hard. No bo... To umiałbyś, zastanów się, jeśli nie jesteś koneserem muzyki, to umiałbyś się sobie no, się normalnie położyć i słuchać sobie muzyki? Ja właśnie tak umiem. Więc że... jak to się robi? <gry> Najprościej, bierzesz radio, bierzesz płytę, właśnie, to jest też dla koneserów muzyki, bo normalny gość sobie płyty nie kupi, bo on z internetu ściągnie. A ja płyty kupuję, bo uważam, że to jest kradzież trochę, no kradziesz i nie chcę okradać ACDC powiedzmy i wolę sobie posłuchać płyty legalnie, normalnie jeszcze wspomagając ACDC niż kradnąć, kradnąć. Poza tym taka płyta ładniej wygląda i się inaczej słucha czegoś to jest zgrane z płyty zgrane z komputera niż normalnej płyty. No. Dobrze. No to sobie siadasz, puszczasz płytę no i po prostu leżysz i się delektujesz, delektujesz muzyką, naprawdę. Ja kocham tak słuchać album ACDC Blow Up Your Video oraz ACDC Highway to Hell Jak jedziesz autem to fajnie relaksujące jest ACDC Ball Breaker Ale niekoniecznie gusztujesz tej samej muzyce co ja No Co tam jeszcze mamy? O. Ok, w domu to chyba już nic nie można robić. Przynajmniej można, ale nie o tym spoczuchy nie będzie dzisiaj. Teraz na, dwór. na na dworze, co można robić? Wszelkiego rodzaju sporty. Jestem absolutnym fanem uprawiania tenisa, bo samego tenisa nie. Ale fajnie tak iść na kort, ja chodzę na ściankę, bo nie będę płacił za to, żeby sobie z kolegą pograć. Znaczy kiedyś tam może się złożymy, ale teraz jestem u babci i tak tylko ściankami zostaję. zostaje. No i jestem, bardzo fajnie się gra. Dalej oczywiście piłka nożna, której ja nie trawię, nie cierpię, nie lubię. W mundialu na przykład nie oglądam, bo tego sportu nie trawię, po prostu. Nie umiem w to grać i nie chcę w to grać, bo jakbym chciał w to grać, to bym się i nauczył. A nie, po prostu nienawidzę tego sportu. No. Co tam jeszcze jest? Można jeździć na towerze. Ja na przykład bardzo lubię jeździć na towerze i fajnie się jeździć na towerze. Fajny spot. Fajny, bardzo go lubię. No polecam, polecam. Można się przejechać na cały dzień. No, z kolegami się fajnie jeździ. Jak nie masz kolegów, to możesz sobie słuchawki dać do uszu. No i co? No i wtedy, no i wtedy będziesz y, sobie jechał z muzyką. No. Dobrze. No to co? No i jeszcze jest taki fajny sport. No raczej nie fajny. Ja go nie lubię. Nazywa się bieganie. bieganie nie trawię, nie toleruje nienawidzę. Przyznam ludzi, którzy lubią biegać. Biegają często i fajnie im się biega. No, ale ja biegania nie lubię. Uważam, że nie umiem się do tego przekonać. I nie wiem, dałem Ci kilka propozycji. Ty możesz je wykorzystać, albo nie. Chciałeś dotychczas robić wakacje, ale to twoja, twoja wola. Naprawdę nie zmuszam się. Nie zmuszam Cię do niczego. Teraz wróćmy. Już kończąc. Chociaż to ma być końcówka, chociaż pewnie będzie dłuższe niż sam temat. Wam się pochwali jak się prężnie rozwija nasz ten... Yy, nasz... jak mu tam jest? Yy, nasz podcast. Już, słyszałem trzy pochlebne komentarze. Trzy na GG. Słyszałem że będą słuchać, tak już się zadeklarowali. I dwa komentarze dostałem na Stefanie Pierwszy brzmi. Krzyszman. Jasne, że uważam, że jesteś zabawny. Krzyżman. Y będę często wpadać. Ale. Fajnie, że są komentarze. Tylko niech one czy mają jakiś poziom, nie? Krzyszman się pisze bez y w środku. No. Żebyś na przyszłość wiedziała. Mówi się Krzyszman, ale pisze się Crzyszman. No, jasne, że uważam. Uważam. Anonimie drogi się pisze przez rzec. Bo uwaga! No. Będę często wpadać. Jeszcze bym zrozumiał, że nie chce ci się pisać E, ale.. Anonimie drogi.. Jeśli już piszesz często i wpadać z polskimi znakami, to czemu nie piszesz będę z polskimi znakami? że nie wiesz, że się mówi będę, a nie będę. I jeszcze z dużej litery Was proszę. Piszcie z dużej litery, naprawdę. Bo to... I przecinków też używajcie. Wiem, że ja może za dużo używam tych przecinków, bo nie mam wyczucia, ale przynajmniej uważam. Używam. Dobrze. No i co drugi anonim pisze, że HAHA ha. Super co Krzysztofie, ja tak oficjalnie bardziej wolę XD Będę często wpadać A skąd ty wiesz, że ja się nazywam Krzysztof? Nawet jeśli nie słuchałaś Nie, znaczy nawet jeśli mnie znasz, to udawaj, że mnie nie znasz Chyba że powiedziałem to, że się nazywam Krzyziek, to w porządku Ale nie, nie używajcie do mnie w internecie słowa Krzysztof no i to wkurza mnie dostarczecznie wcześniej że wszyscy w szkole do mnie Krzysiu mówił. Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu to, Krzysiu to, Krzysiu, Krzysiu, ja jestem Krzyszmen do cholery Krzyszmen, wbij se to do głowy, do twojej pustej głowy słuchaczu, sobie to wbij i anonim pisze, że ja tak oficjalnie bardziej wolę ale ja tak oficjalnie bardziej nie wolę bo cię zabanuję dobra, <grybuj> ja, no, zabanować cię nie zabanuję ale cię będę tu nawracał Będę tu często wpadać. No ta już umie napisać, czy ta osoba, nie? Będę... Ona już wie, że będzie tu często wpadać i że będzie się pisze przez... E. Ale znowu nie wie, że się zdanie zaczyna z dużej litery. Ja cię informuję, o osoba. Zdanie się zaczyna z, z dużej litery. Na przyszłość, przed której się też pisze yy, przecinek. A na końcu zdania co używamy? Używamy kropki. Te trzy zasady powinniście znać, żeby tu pisać. No. Ale nie podobają mi się anonimy tutaj. Słuchajcie, jest coś takiego, że tutaj macie, możecie sobie dać konta swoje. Znaczy coś takiego. Na, na Google możecie zdać swoje konto. Jakiś live journal, wordpress. Typepad i'm open ID i skorzystajcie z czegoś takiego. Nazwa, adres URL. Nazwa. Wpiszcie sobie swoją nazwę po prostu, bo mnie anonimy wkurzają. Czyli twoja nazwa przyjmijmy dupa? Tak? I jeśli masz jakąś stronę, na którą chcesz, żeby można wejść, to wpisujesz tutaj swoją stronę i piszesz jako dupa powiedzmy, nie? A jak już upadłeś się na tego anonima. Przynajmniej się podpisz na końcu swojej wypowiedzi, że jesteś, jak się nazywasz, bo anonimy naprawdę wkurzają i nie jestem za tym, żeby anonimy mogły tu pisać, więc chyba nawet tą opcję wykreślę. Dobra. Co, co kończymy. Kończymy, kończymy. Już prawie 18 minut. Eee y no co, może kogoś pozdrowię. Pozdrawiam na razie wszystkich, co tego słuchają. Pozdrawiam, że podcasterów jakieś pozdrawię. Pozdrawiam tak. Radka z Bez Odbioru, Martina z Completed Unprofessional. Hugo i Martina z, kont z Kontestacji. Yy, Mowgliego, Agnieszkę, Kyla, Chopina ze Zbiegu Okoliczności i Martina z Odbiegu. No. Jeśli znacie jakieś fajne podcasty, to prześlijcie mi. Jeśli bym coś źle robił, to też mi powiedzcie, bo wtedy podcast stanie się lepszy. Jeśli uważacie, że mam za głupi głos, żeby nagrywać, to powiedzcie, chociaż najprawdopodobniej was oleję. Hmm, dla mnie, ten kto się ze mną nie zgadza, że ja coś zrobię źle, to dla mnie, że coś zrobię wybitnie źle, ja, to, ja wiem, że ja to robię dobrze, to dla mnie jest takim małym robaczkiem, wiecie? Pewnie dla niego ja też jestem małym robaczkiem. Tylko, że on mi pewnie chce zrobić na złość. żeby ja tego nie robił, Bo mnie nie lubi na przykład. Bo takie przypadki się zdarzały. Dobra. 19 minut dobiegło. Już nie mam żadnego podkładu. A was zostawiam z piosenką tygodnia w Radiu Maria. No i co? Komentujcie. Ale nie jako anonimy, proszę was. Komentujcie. Przesyłajcie to innym. I przychodźcie tutaj codziennie. Bo właściwie maksymalnie co dwa dni będzie, a jak będzie dłuższa a to i tak was otoczyli swoim w cześć. Na koniec was zostawiam w piosenką Tygodnia w Radiu Maria. Cześć, mówił Krzysztof. Piosenka Tygodnia w Radiu Maryja. Piosenka w rad... Radio Maria. Piosenka tego zjaw, Radio Maria. Piosenka Brazylu, Radio Maria. Piosenka tego zjaw, Radio Maria. Piosenka Brazylu, Radio Maria.